The Avalanche z Frankie Sinatra 22 minuty po godzinie 21, a wysłuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radiosfera. Przed nami pierwszy z naszych stałych bloków tematycznych. Round no i jak już Jingle zapowiedział blok tematyczny o grach. Przygotowałyśmy dla Was kilka premier. Ja zacznę od Mass Effect Andromeda. To gra RPG wyprodukowana przez studio Bioware i wydana przez Electronic Arts. Tytuł ukazał się na komputerach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Andromeda to czwarta odsłona serii Mass Effect. Punktem wyjścia dla historii jest wydarzenie mające miejsce w 2180 roku, a trzeć galaktyki Andromedy. Rasy mają wybrać 20 tysięcy swoich przedstawicieli i po dotarciu do celu rozpocząć budowę Nexusa, czyli Wielkiej Stacji Kosmicznej będącej centrum dowodzenia. Premiera na świecie jutro, 21 marca, w Polsce i w Europie 23 marca. I ja mogę tylko dodać, że ja jestem zazwyczaj sceptycznie nastawiona do gier, ale jak obejrzałam zwiastun tej gry, stwierdziłam, nie ja będę musiała w nią zagrać. Ja osobiście Mass Effecta jakoś nie toleruję za bardzo, nie przepadam za tą serią. Pragnę tylko zauważyć, że znowu mamy podział na świat i Polskę i Europę, no ale cóż. Druga propozycja, oto będzie rock band w vr -ze. czyli całkiem ciekawe przedsięwzięcie. Jest to kolejna odsłona gry muzycznej przygotowana przez Studio Harmonix. No i oczywiście, jak każdy z nas wie, jak się gra w rock Banda, to teraz się pewnie zastanawia, jak w ogóle to będzie wyglądało w vr -ze. I Ja jestem bardzo ciekawa, przygotowana gra z, przy współpracy z firmą Oculus VR, myślę, że może być naprawdę interesująco. Świat i Europa tym razem, jakby mamy jedną datę premiery, cudownie, wspaniale, 23 marca. Polska, brak niestety planów Chciałam nawet wydawnicy. o tym nie mówić po prostu, bo, bo to Ale. za smutne. Tak, to jest piękne. Świat i Europa, super. Polska? Bo my nie jesteśmy na świecie. Bo my jesteśmy w Europie. Dobrze, zostawmy to. <laughs> Trzecia premiera w Vikings, Wolves of Midgard. To RPG akcji przygotowane przez Games Farm, a wydane przez Calypso Media. W produkcji graczy wciela się w dowódcę klanu wikingów, który wraz ze swoimi braćmi musi powstrzymać zło i zapobiec zniszczeniu świata. Premiera na świecie i w Europie 24 marca. Ja w ogóle muszę teraz przeprosić. Bo w dzisiejszym y, round one fight nie przygotowałam ani jednego tytułu niezależnego. I jest mi trochę o dziwnie nie, najgorzej. Najgorzej. No nie znalazłam żadnego takiego, ale na Steamie znalazłam grę, która już została wydana. Gra z 17 marca o dziwacznym tytule nier Automata. Jest to gra od Square Enix, czyli no nie od jakiegoś małego koncernu. I zapowiada się bardzo ciekawie, a przedstawia historię androidów, które to androidy wyruszają na wojnę, żeby pokonać system, który panuje w ich świecie, pokonać maszyny, które przejęły jakby kontrolę nad całym światem. Gra wygląda bajecznie, jak można się było oczywiście spodziewać po grach od Square Enix. I tyle. Właściwie. Tyle jeżeli chodzi o premiery przygotowane na ten tydzień. W następnym oczywiście kolejna porcja świeżych gier tak, co chcesz powiedzieć? Ja za tydzień e, jakby m, obiecuję poprawę, że już będzie jakiś będą niezależna tak, gra. Tak, będą gry indie. No ale tym razem takich nie było. Przepraszam bardzo, nie znalazłam żadnej godnej uwagi. E, no i kończymy ten blog. Zostawiamy was z muzyką. I tutaj... E, Prosz, tak, proszę, o, Dziękuję, dziękuję. E, Dawid Podsiadło, Where Did Your Love Go? Już teraz na antenie Radiosfera.